To jest nasza siła, potęga od ich pała Każdy ze slaw za tak nienawiścią do nich pała Kurwa, w mundurze, to nasz największy wróg Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie Popychają cię po ścianę, obszukują kurtkę podnie. Szukasz ich uwagi, wysukujesz te plugastwa Każdy taki pies to jebany pederasta Policja, policja nam dokucza Bo policja to skórwiele i jebane pedały Nigdzie się nie ruszą kurwa bez policyjnej pały Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować Nigdzie przed tym głównym ścierbem nie możesz się schować Nadużycie władzy i poczucie siły Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Policja, policja nam dokucza Być stróżem prawa to jest pomysł durny Pierdolny wszyscy razem policyjne kurwy Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być tružem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policjnej kurwy. Być tružem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być tružem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Policja, policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zerwać. Myślą w sobie kurwy, my wszystko możemy.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 Gówno ci dołoży, więc uważaj na nich bardzo Bo będzie jeszcze gorzej, bo to jedna wielka banda Są panami twego miasta Starczak, policją ucierpi twoja kasta Bo do twojego życia nie proszą nic nowego Chyba, że masz ochotę na sińce, kolego Policja, policja nam dokucza Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zagrzeć Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policjne kurwy. Policja, policja nam dokucza.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 że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi. Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetknąć z ulgą i pomyśleć, że jest bezpieczny.